Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Marka z 11 rozdziału. Epizod, z którym niektórzy się zmagają, widzą w nim coś, co nie pasuje im do tego cukierkowego obrazu Pana Jezusa, jaki często jest malowany. W wierszu 15 czytamy, że przyszli do Jerozolimy i mowa jest o Panu Jezusie i Jego uczniach. A gdy wszedł do świątyni, Począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni. Jako zgromadzenie Boże, dzisiaj my jesteśmy Jego świątynią. Dlatego ważne jest to, co dzieje się między nami. W tamtym czasie doszło do tego, że to była norma, że w świątyni kwitł handel, że niektórzy ludzie szli do świątyni oczekując jakichś doczesnych zysków, to była część ich biznesu. I dzisiaj, obawiam się, też takich nie brakuje. Właśnie jak jechaliśmy tutaj do nabożeństwo, to przejeżdżaliśmy koło tej naszej wejherowskiej kalwarii, gdzie tam pełno straganów porozstawianych i jakieś powozy dowożenia ludzi. Cały kiermasz radosny i tłumy ludzi, którzy idą dzisiaj, aby wielu z nich z jakąś chęcią zbliżenia się do Boga, wielu z nich z jakimś pragnieniem, by posłuchać Słowa Bożego, pomodlić się, ale gdzieś na boku przy tym wszystkim cały ten religijny jarmark, który niewiele ma nawet wspólnego z religią, handlują tam tekstyliami, zabawkami, czym się da. I to wszystko w kontekście modlitwy do Boga, to wszystko w kontekście religii. Czytamy, że gdy Pan Jezus wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni. Nie podobało mu się to. Nie podobało mu się, że miejsce, w którym Bóg powinien być na pierwszym miejscu, i w którym serca ludzi winny być zwrócone do Boga, zostało zamienione w targ, w targowisko. Jakże łatwo jest przesłonić Boga jakimiś rzeczami, które towarzyszą religii, towarzyszą nawet uwielbianiu Boga, bo jeśli wiecie, to, co oni tam sprzedawali i to, czym oni się tam zajmowali, to nie tak jak na dzisiejszych religijnych straganach. Tam nie było jakichś fujarek, tam nie było jakichś zabawek, tam nie było ubrań. Tam oni sprzedawali zwierzęta, które składano Bogu na ofiary. A więc zajmowali się czymś, co było związane z oddawaniem czci Bogu. Ale to tak bardzo się rozkręciło, ten interes tak dobrze kwitł, że to zaczęło przysłaniać Boga. I niestety to jest smutna ludzka tendencja, że kiedy postawimy obok Boga różne rzeczy, które nawet mają nieraz służyć Bogu i mają nam pomóc oddać Bogu cześć, w naszej przewrotnej naturze potrafimy z tych rzeczy z czasem zbudować tak ważne elementy, tak istotne części, że już bez nich to w ogóle nie wyobrażamy sobie, żeby można było wielbić Boga. Myślę, że dla wielu z nas nawet, i jestem przekonany, że w wielu, wielu zborach, jeśli nie zaśpiewano by kilku pieśni, to wielu zborowników wyszłoby po nabożeństwie i powiedziało, dzisiaj nie było uwielbienia. Jeśli byłaby tylko modlitwa, jeśli byłoby tylko czytanie Słowa Bożego, ale nie byłoby pieśni, to już by nie było dla wielu uwielbienia. I moglibyśmy poszukać wielu innych takich rzeczy, które stały się dla nas nieodłączną częścią tego, co postrzegamy jako chwalenie Boga. Oczywiście, śpiewanie pieśni jest częścią chwalenia Boga. Nie jestem przeciwko śpiewaniu pieśni. <grymne> Ale jeśli nie byłoby Agnieszki, jeśli nikt inny nie potrafiłby grać na instrumencie i zaśpiewalibyśmy akapela, to czy uwielbialibyśmy Boga? Albo gdybyśmy nie zaśpiewali, gdybyśmy po prostu uklęknęli przed Bogiem i otworzyli przed Nim nasze serca, czy nie uwielbialibyśmy Boga? Czy nie byłoby to uwielbienie? Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej rutyny, bo tak się czujemy bezpiecznie. Po prostu wiemy, co, jak ma być i jak tak jest, to jest ok. Jeżeli coś się zmienia, coś ktoś inaczej zrobi, jak pewne rzeczy jakoś no, nie tak, jak my jesteśmy przywykli, to często już czujemy się Zagrożeni, tak? Ale jakże ważne jest, aby zastanowić się, czy to czy tamto, co robimy, nie stało się swego rodzaju jakimś celem samym w sobie. I w naszym mniemaniu, wykonanie pewnych religijnych czynności, to, że zaśpiewamy pieśni, to, że nawet otworzymy nasze usta i pomodlimy się. Już postrzegamy samo w sobie jako uwielbianie Boga, ale to niekoniecznie jest uwielbianiem Boga. Możemy zaśpiewać wiele pieśni, a jeśli nasze serca nie są blisko Boga i nie są w właściwej pozycji przed Bogiem, to choćbyśmy śpiewali ze wszystkich sił i mieli najlepszych muzyków i piękną harmonię, instrumentów, która na wielu ludziach zrobiłaby wielkie wrażenie, niekoniecznie uwielbialibyśmy Boga. Dobrze znacie też ten inny fragment ze Słowa Bożego, gdzie Bóg przez swojego proroka Amosa mówi do swojego ludu zabierz ode mnie wrzask Twoich pieśni. Czy Bogu nie były miłe instrumenty i śpiewy i to, co mu przynosili w jego świątyni? Było mu miłe tak długo, jak ich serce było we właściwym miejscu. Ale kiedy w ich sercach była bezbożność, kiedy była na co dzień nieprawość, kiedy na co dzień nie interesowali się Bogiem, kiedy gonili za innymi bogami, to gdy przychodzili i krzyczeli w swoich pieśniach i grali piękną religijną muzykę, Bóg powiedział, zabierajcie się z tym wszystkim sprzed mojego oblicza. I tutaj również Pan Jezus, widząc tych sprzedawców, widząc ten interes, który dla nich już stał się sednem tego, co działo się w świątyni. To, żeby jak najwięcej sprzedać, a dla innych, aby jak najwięcej tych ofiar złożyć. Czytamy, że Pan Jezus zaczął ich wypędzać. I co więcej, wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał, i nauczał mówiąc im, czyż nie jest napisane, Czyż nie jest napisane? Zapomnieli o tym, co było napisane. Dlatego, że kiedy my udoskonalamy dzieło Boże, kiedy dodajemy do tego, co Pan Bóg nam przepisał w swoim Słowie, kiedy staramy się jeszcze ulepszyć to, co już zostało nam powiedziane, że mamy robić, Okazuje się, że z czasem zapominamy w ogóle, co Bóg powiedział, o co Bogu chodziło. Tak bardzo skupiamy się na tym, co myśmy dołożyli, jak to myśmy wspaniale uzupełnili, jak to my w ten sposób Bogu się podobamy i wspaniale Go czcimy, że już nawet nie pamiętamy i nie wiemy, co Bóg powiedział, co zostało napisane. Iluż to ludzi dzisiaj nie ma pojęcia, co jest napisane w Słowie Bożym. A mienią się chrześcijanami, amienią się ludźmi wierzącymi, oddają Bogu cześć według tego, co, ich zostało, co zostało im przekazane, to, co im, czego ich nauczono, zupełnie nie mając pojęcia, czy to w ogóle jest zgodne z tym, co jest napisane. Pan Jezus odwoływał się do tego, co jest napisane, do tego, co święci Boży prorocy przekazali. Do tego, co natchnieni przez Boga ludzie powiedzieli, tak mówi Pan, tak mówi Jachwę do was i tak czyńcie, to mi się podoba, to jest droga, którą macie iść. Wielu ludzi nie ma pojęcia dzisiaj, czego Bóg oczekuje od nas. Czy ty wiesz, drogi bracie i droga siostro, czy ty Uważnie czytasz Słowo Boże. I czy znasz tę postawę, która jest miła Bogu? Czy możesz dzisiaj stanąć przed Nim i oddać Mu chwałę, tak jak jest to Jemu przyjemne, tak jak to jest Jemu miłe, w duchu i w prawdzie? Czy może z rozpędu, Zaczniesz robić rzeczy, do których się już przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłaś od lat i nawet nie dostrzegasz, że nie ma w tym Boga. Obawiam się, że i dzisiaj Pan Jezus musiałby wiele wyrzucić ze swojego Kościoła. Obawiam się, że i dzisiaj musiałby ukręcić swój bicz i gdy nam się wydaje, że chwalimy Boga, powiedzieć nam, to nie tak, to nie tak jest napisano, to ty coś sobie wymyśliłeś, to ty coś robisz i nie zastanawiasz się, co ty w ogóle wyczyniasz. Czyż nie jest napisane? Dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy. A wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców. Niewiarygodne, że człowiek z daru Bożego z tego, co Bóg mu ofiarował. Bóg ofiarował swojemu ludowi miejsce, w którym mogli się spotkać z Bogiem, mogli doświadczyć Boga, mogli chwalić Boga. I gdzie Bóg powiedział, tam będzie mieszkało moje imię i ktokolwiek by się modlił zwracając się do tego miejsca, ja go wysłucham. Ludzie z tego świętego miejsca zrobili jaskinię zbójców i nadal myśleli, że chwalą Boga. Myślimy, że jesteśmy od nich lepsi, że nasze serca już nie są tak przewrotne, że nam to nie grozi. Wierzę, że jest to zapisane dla nas, abyśmy się strzegli, abyśmy i my pilnowali naszych kroków, gdy idziemy do domu Bożego. Abyśmy i my pilnowali naszych serc, aby nie wypowiadać śpiesznie nierozumnych słów przed Bogiem. Aby nie klepać niczego nierozumnie, aby nie śpiewać bezmyślnie pieśni, aby nie wykonywać jakichś gestów, za którymi nie stoi nasze serce i zrozumienie, że to jest Bogu miłe. Upewnienie się, że to co robimy jest zgodnie, zgodne z tym, co jest napisane, co jest wyrazem Objawienia samego Boga, objawienia Jego woli i objawienia nam tego wszystkiego, co jest Jemu przyjemne. Niechaj Bóg nam to pomoże, abyśmy ten czas, który tutaj przed Nim spędzili, spędzili w taki sposób, który będzie Jemu miły. Że On nie powie do nas, zabierz wrzask swoich pieśni, ale powie, zaśpiewaj mi jeszcze. Zaśpiewaj mi jeszcze. Jakże pragnę, żeby Bóg tak, tak zareagował na mój śpiew. Że Bóg mówi, to jest miła wonność przed moim obliczem. O, zaśpiewaj mi jeszcze, mój synu, moja córko. Otwórz swoje usta i mów do mnie, ja będę Cię słuchał, bo Twoje słowa są mi miłe. Powstań bracia, siostry. Panie, Ty wzywasz nas przed swoje oblicze, z dziękczynieniem, z radością, z uwielbieniem. Ale ostrzegasz nas, abyśmy nie byli jak nierozumne zwierzęta. Ostrzegasz nas, abyśmy nie poddawali się pustej rutynie, jakimś mechanicznym czynnościom, pustej obrzędowości. A co gorsza, abyśmy nie zamieniali Twego domu w jaskinie zbójców, Abyśmy nie przychodzili tutaj skoncentrowani na sobie bardziej niż na Tobie. Mówiący, co ja dzisiaj wezmę, co ja dzisiaj dostanę. Patrzący na siebie samych i skoncentrowani na sobie samych. A Ciebie traktujemy jako tego, który winien nam dać, winien nas zaspokoić, zamiast przyjść do Ciebie i zwrócić nasz wzrok na Ciebie. I rzeczywiście spotkać się z Tobą i uczcić Ciebie i podziękować Ci za rozliczne Twe łaski i dobrodziejstwa i błogosławieństwa i ochronę i za to, żeś nas zachował przy życiu aż do dzisiejszego dnia. Że mogliśmy wstać i przyjść na to miejsce za braci i siostry, których nam dałeś, za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś w Panu Jezusie Chrystusie. Tak, Panie, mamy wiele potrzeb, wielu z nas jest w sytuacji, gdzie nie wiemy, co mamy zrobić, jesteśmy obciążeni, sfrustrowani, nie wiemy, jakie podjąć decyzje, jak sobie poradzimy z tym, czy z innym problemem. I Ty mówisz, że jest czas, abyśmy z tym przyszli do Ciebie, abyśmy złożyli wszelki nasz ciężar i mieli ufność, że masz o nas staranie. Ale nie chcemy z tego miejsca robić jakiegoś ludzkiego klubu. Nie chcemy zapomnieć, że Ty jesteś pierwszy i najwyższy. Że Tobie należy się hołd, Tobie należy się cześć. Pragniemy, aby i to miejsce było domem modlitwy. I by nic nie przesłoniło nam Ciebie, Panie. Ani muzyka, ani żaden człowiek, żadne nasze działanie. Ale raczej by to wszystko pomogło nam zwrócić nasz wzrok na Ciebie. Oddać Tobie hołd, oddać Tobie cześć. Usłyszeć Twój głos. Doświadczyć Twojej błogosławionej przemiany w naszych sercach. Prosimy, prosimy Ojcze. Objawiaj się pośród nas i w całym Twym Kościele i dopomóż nam wszystkim rozumieć, żeśmy kapłaństwem Twoim, że stoimy przed żywym Bogiem, który zagląda do głębi naszych serc. I niczego przed Tobą nie ukryjemy, niczego nie udamy, nie da się Ciebie oszukać, nie da się Ciebie zwieść najpiękniejszymi nawet słowami, ale wszystko w nas jest przed Tobą jawne. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione pośród nas, przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen.